były legalne. Na sygnalizatorach są trzy wyraźne kolory i żadnych odcieni przypomina kierowcom nowa akcja społeczna. Pasażer samolotu brytyjskich linii pobił stewardesę, bo za długo czekał na kanapkę. Kapitan zdecydował o awaryjnym lądowaniu. Były wiceszef CBA Maciej Wąsik dwa dni temu skazany na trzy lata bezwzględnego więzienia za nadużycie prawa przy aferze gruntowej zabiera głos w sprawie. Nie czuje się winny, mówi, że wszystko odbywało się zgodnie z prawem. Mieliśmy wszystkie zgody i w sądzie są wszystkie dokumenty i nikt nie zarzucił nam, że my na przykład napisaliśmy tutaj ten fakt w tym wniosku o kontrolowane wręczenia albo ten fakt w tym wniosku o podsłuch jest nieprawdziwy. Według sądu w 2007 roku ówczesny szef CBA, dziś wiceprezes PiSu Mariusz Kamiński zaplanował i zorganizował prowokację. Zlecił wprowadzenie w błąd biznesmena Andrzeja Kaj i podżegał go do korupcji. Ten wziął 3 miliony złotych łapówki za obietnicę odrolnienia ziemi na Mazurach. Pieniądze miały trafić do Andrzeja Lepera, który był wtedy ministrem rolnictwa, ale akcja nie udała się, bo Lepera prawdopodobnie ktoś ostrzegł. Wszystko skończyło się rozpadem koalicji i wcześniejszymi wyborami. Polecenia Kamińskiego realizował właśnie Maciej Wąsik, obecnie także działacz PiSu. Dziś mówi, że odmowa działań w sprawie afery gruntowej byłaby uznana za niedopełnienie obowiązków przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Gdybyśmy tego nie zrobili teraz, byśmy sądzeni byli za to, że żeśmy tego nie zrobili, bo by powiedzieli o tak, a mieli człowieka, który przyszedł i powiedział, że może u minister rolnictwa załatwić wszystko, a to był ich koalicjant Andrzej Leper i oni ucięli tą sprawę. Maciej Wąsik zapowiedział złożenie apelacji od wyroku podobnie jak Mariusz Kamiński. Przypomnijmy, że obaj dostali też dziesięcioletni zakaz sprawowania stanowisk we władzach administracji i służbach państwowych. Stąd uzasadniając wyrok podkreślił, że trzeba zwalczać korupcję, ale nie naruszając przy tym prawa. Trzy kolory to nazwa nowej kampanii warszawskiego zarządu dróg miejskich. Jej celem jest przypomnienie kierowcom, że drogowy sygnalizator świetlny to tylko trzy kolory i żadnych odcieni zielonego, żółtego czy czerwonego. Rzecznik ZDM-u Adam Sobieraj mówi, że sprawcy wypadków, żeby się usprawiedliwić często wymyślają zupełnie nowe barwy chcemy przypomnieć znaczenie sygnałów, że jest to zielony, żółty, czerwony. Nie ma żadnych odcieni, nie ma ciemnopomarańczowego, nie ma jasno-żółtego, nie ma wczesno-czerwonego, a ostatnio pojawia się różowe. Też na określenie w tej pierwszej fazy czerwonego sygnału. W Warszawie sygnalizacja świetlna jest na 722 skrzyżowaniach. W ubiegłym roku tylko na pięciu z nich fotoradary zarejestrowały 26-26 tysięcy kierowców przejeżdżających na czerwonym świetle. Kampania Trzy kolory została objęta patronatem ambasady brytyjskiej. To dlatego, że pierwsza sygnalizacja na świecie pojawiła się w Londynie w 1868 roku. Incydent na pokładzie samolotu brytyjskich linii EasyJet lecącego z Genewy do Prisztiny. Jeden z pasażerów zaatakował stewardessę, bo zbyt długo czekał na kanapkę. W efekcie kapitan maszyny zdecydował o awaryjnym lądowaniu w Rzymie. Według relacji świadków mężczyzna najpierw zaczął krzyczeć, później wpadł w szał i uderzył młodą stewardessę, która opadła na ziemię, ale nawet wtedy nie przestał jej atakować. Mężczyzna został powstrzymany przez kilku pasażerów, którzy odciągnęli go od kobiety. Kapitan natomiast poprosił o możliwość awaryjnego lądowania na lotnisku Fiumicino, uzasadniając to względami bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa włoska policja aresztowała napastnika, stewardessą zajęli się lekarze, a pasażerowie odlecieli do Pryszcziny jednym z późniejszych lotów. Hiszpański rząd łaskawił 11 więźniów. Tradycja darowania kary przed Wielkanocą sięga w Hiszpanii XVIII wieku, ale organizacje społeczne i pozarządowe domagają się jej zniesienia. Uważają, że to przestarzały zwyczaj niepasujący do współczesnych realiów. Korespondencja Ewy Wysockiej. Liste osób, które miałyby wyjść z więzienia proponują co roku rządowi tzw. kofradias zrzeszenia parafian odpowiedzialnych za organizację wielkanocnych procesji. Spośród uniewinnionych w tym roku więźniów sześciu to drobni handlarze narkotyków. Pozostali odsiadywali kary za napady, działanie na szkodę zdrowia publicznego i nielegalną sprzedaż danych osobowych. Opozycja skrytykowała dobór więźniów. Od miesięcy lewicowe partie domagały się uniewinnienia dwóch samotnych matek, które ukradły po 800 euro. Przeciwnicy zwyczaju argumentują, że rząd nie powinien darować kary, jeśli nie ma na to oparcia w żadnej ustawie, a jest jedynie zwyczajem. Przypominają, że rok temu ułaskawiono dyrektora banku, który okradał swoich klientów. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Teraz to wszystkie informacje kolejne w Trójce o no 23. Noc pochmurna i przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu, a początkowo możliwe także burze. Minus 1 stopień będzie na zachodzie i w centrum. W większości regionów od zera do plus 1 nadal dość silny wiatr nad morzem do 80 km na godzinę, a w górach do 100. Jutro przejaśnienia, ale też sporo chmur i znów opady i deszczu i śniegu, możliwe burze, ciągle porwisty wiatr, a na termometrach od trzech do 6 stopni. Trójka. Program trzeci.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 Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wszystkie kręci Rok kontrolowy, za beztrzymanki Jurka Owsiaka. Właśnie dziś rozsypałem się trochę. Zamieniłem się w proszek. Tyś będziesz sam, że mam U -u -u -u. Widząc świat widzisz mnie zespół WW. Witam serdecznie Jurek Owsiak. Tym utworem mieliśmy zakończyć dzisiejszą audycję, ale okoliczności spowodowały, że rozpoczęliśmy naszą audycję. Ta wiadomość na początek była taka bardzo niewiarygodna, zwłaszcza dzisiaj, 1 kwietnia, ale później okazało się, że niestety jest to prawda. Robert Leszczyński, dziennikarz muzyczny, nasz kolega nie żyje. Dzisiaj zmarł i kiedy dla kilku stacji opowiadaliśmy w kilku słowach, jak tam się pracowało z Robertem, podsumowując, kiedy był naszym rzecznikiem przystanku w 2004 roku, kiedy z Robertem spotkaliśmy się przy okazji muzycznych różnych spotkań, a także jako uczestnik przystanku Woodstock, jako w pewnym sensie widz, taki, który się spakował i po prostu do nas przyjechał, kiedy go oglądaliśmy w telewizji, a także kiedy ucichł, bo ostatnio mało o nim słyszeliśmy, to zdaliśmy sobie sprawę z niesamowitej historii. Wczoraj wracaliśmy z Gorzowa Wielkopolskiego po spotkaniu z panią wojewodą, o czym jeszcze dzisiaj będę mówił i jadąc już, mknąc porodem do Warszawy, Ktoś nas zapytał, ich o taki nasz udstockowy staw Co się dzieje z Robertem? Czy ktoś coś wie, co się dzieje z Robertem? I tak sobie myślę, czy nie zapukał do nas do samochodu Nikt nie wiedział, co się dzieje w tym momencie z Robertem Dzisiaj już wszyscy wiemy I bardzo, bardzo, bardzo nam z tego powodu smutno To, co mówiłem, dla stacji radiowych można, czy telewizyjnych Można gdzieś złapać Ale to, co powiem teraz To to, że chcemy o tym mówić na przystanku Woodstock. Będziemy musieli zrobić taki koncert, który przypomni te wszystkie osoby, z którymi byliśmy, z którymi graliśmy, z którymi spotykaliśmy się w tle muzyki. Którzy mieli ogromny potencjał takiej muzycznej wyobraźni, ekspresji, siły, planowania, myślenia. Poświęcimy im specjalny koncert. Urodził nam się ten pomysł szybko dzisiaj w głowach i myślę, że tym koncertem zaskoczymy was wszystkich. Koncert będzie pełen życia. Koncert będzie pełen muzyki. Koncert będzie pełen wydarzenia takiego, jakim jest przystanek Woodstock, gdzie bardzo, bardzo wielu ludzi może się spotkać nawet na małą chwilę. Robert Leszyński, w tym momencie także będzie razem z nami. A zespół WW wystąpi w piątek o godzinie 20.20 20 na dużej scenie przystanku Woodstock. I teraz zagramy tak, jak planowana była audycja. Zaczniemy od zespołu Black Label Society, który zagra w sobotę, zagra po zespole WW czy to będzie po zespole WW, czy jeszcze ktoś zagra, bo zagrał 22.10. Chyba jeszcze ktoś zagra. Black Label Society 22.10 się kręci małpa.polskieradio.pl SMS 71335 Dzisiaj dużo wiadomości udstockowych. Society. Zagra na dużej scenie w sobotę o godzinie 22.10. Witaj Jurku, słucham dzisiaj z pracy po cichutku i spokoju, tym bardziej, że ostatnio zbyt wiele smutnych wiadomości. Dzisiaj dowiedziałem się, że odszedł Robert Leszyński, człowiek, który zawsze będzie kojarzył się z muzyką. Teraz ją on będzie mógł uczestniczyć w najpiękniejszych koncertach granych po drugiej stronie lustra. Cóż, życie, dzisiaj jesteśmy, a jutro możemy rozpłynąć się we mgle. Mimo wszystko życzę Tobie i wszystkim ciepłych, radosnych i spokojnych świąt Żaba Częstochowy. Siema, taka smutna dzisiaj wiadomość o Robercie Le Leszczyńskim i to prawdopodobnie przez tak mi bliską cukrzycem. Dlatego powtórzę to, co zawsze mówię. Ludziska, dbajcie o siebie, róbcie badania, bo z wieloma chorobami da się walczyć i żyć pod warunkiem, że o nich wiemy. Pozdrawiam cię, z Wrocławia, Michał Juszczyk. Cukrzyca, o której my także mówimy, ósmy w tym roku bieg policie z, z cukrzycą, a więc robią się zdrowy duch. O to istotnie trzeba dbać. To jest bardzo cicha choroba. To jest choroba często niewidoczna. W związku z tym tak, że na tych, którzy są obok nas, to są zasłabienia to, to jest sen, to jest sen z którego można się nie wybudzić mam przed sobą fotografię, którą dzisiaj na moja ekipa szybko dała którą umieściliśmy na naszym blogu ale także dzisiaj będziemy mogli ją obejrzeć jutro na naszym blogu kręciołowym, ponieważ jak zwykle Majki z kamerą będziemy tutaj nagrywać dla was blog będzie razem ze mną, Robert uśmiechnięty dredy, białe włosy znak pis, taki wymierzony do kamer Obok ja, tak samo z, ze znakiem pis, a za mną tłum utstokowy tłum na wielkiej fladze bujakowo. Rok 2004, koszulki z tamtego czasu, tutaj połowiewa flaga irlandzka, dużo, dużo, dużo ludzi, typowa hucokowa atmosfera. Był naszym rzecznikiem wtedy, kiedy strasznie zniesławiano przystanek hucok, kiedy pewna stacja telewizyjna tropinie przegrała sromotnie wszystkie procesy sądowe, pisało od nas niestworzone rzeczy. To on wtedy nam pomagał jako bardzo wytrawny dziennikarz, Znający też te wszystkie sztuczki, rozmawiał, yy, tłumaczył, prowadził konferencje prasowe i bardzo, bardzo nam pomógł. Jeszcze raz mówię o tym, ponieważ myślę, że ten koncert utstokowy, na którym czas już szybko pracujemy, ale wiecie, że jak coś wymyślimy, to będzie to coś, o czym długo będziemy mówić. Kto i kiedy tak zagrał na Naszym przesłanką co to oczywiście nasza zagadka się kręci mapa po siadgo.pl sms 71335. Jeszcze się ślaturę, nikowo deruże. Coś percepsja tuę i jest usta wiesz. się cię rozumie, wiesz co szumie, ajże. Dogle mnie uwisi, chociaż udaje, że Byd okolny myśli, a prawdę ma to gdzieś Przejanych nikt nie lubi, nic to przodmieraj się Pradę nie musisz robić, że wszystko jest dobre. Hosmer checido faccio, tossero da dos, to Ceramic killer me, się auf sonner i kiedy tak zagrona na przystanku, co się kręci mapa, Polskie Radio.pl, sms 71335. Przedajęliśmy w Gorzowie Wielkopolskim na spotkaniu z najmłodszą panią wojewodą Katażną Osos, e, 35 lat, no w ogóle niesamowity wiek. Kiedy zaczynaliśmy grać na przystanku Ucok, była to jeszcze bardzo mała dziewczynka. E, teraz m, e, gospodyni województwa Lubuskiego, taka m, urzędowa, bardzo postać, ale niezwykle serdeczna, niezwykle miła. Rozmawialiśmy o m, organizacji przystanku Utstock, o tych wszystkich e, sytuacjach, które są dla nas ważne i co roku taką rozmowę odbywamy. Myślę, że w tym roku powiedzieliśmy jeszcze więcej, jeszcze więcej rzeczy, m, o których planowaliśmy mówić. E, m, może być zrealizowanych. To też nas bardzo cieszy. W ogóle wszyscy są bardzo życzliwi. Byli przedstawiciele zawodowej straży pożarnej, policji z sztabu antykryzysowego, który jest przy urzędzie wojewódzkim. To bardzo pomaga. To także pozwala, żeby mieć najróżniejsze nawet pomysły, i śmiałe na organizację tegorocznego przystanku usług. Przy okazji wręczyliśmy czterem oddziałom, czterem jednostkom ochotniczej straży pożarnej sprzęt wartości 60 tysięcy złotych. To są takie specjalne torby PSP PSPRI Jeden. Torba absolutnie profesjonalna z noszami yy, tak zwanymi ferno, z yy, podbierakami. Yy, to jest torba z butlą tlenową. No, mają to absolutnie też zawodowe straże pożarne, ponieważ te straże uczestniczą yy, w takich niezwykle yy, profesjonalnych zdarzeniach, wspierają yy, straż yy, profesjonalną, ale także są u nas na, u nas na przystanku utrztu. I to jest w podziękowaniu za tyle lat bycia razem z nami. Kiedy dostajemy takie listy, pisane bardzo urzędowo, takim językiem, który ktoś wcześniej przygotował, zgodnie z ustawą, pstryk, pstryk, numer pstryk, psyk i coś tam, stryk psyk, eee, żądam, nawet tak piszą, żądam informacji na temat wydawanych pieniędzy w fundacji, a wtedy mam ochotę powiedzieć i odpisać. A mi jakiś kwit, że ty coś wpłaciłeś na fundację, że w ogóle dałeś na fundację. Oczywiście zgodnie z ustawą piszemy, odpiszemy, Mam taki standardową odpowiedź, czyli kierujemy na nasze strony internetowe. Nie olewamy tego, ale miałbym ochotę napisać, proszę pokazać kwit, że cokolwiek wpłaciłeś. Jeżeli płaciłeś. jesteś dla mnie partnerem. Takim partnerem są dla mnie ochotnicze straże pożarne, które e, wspaniale, ubrane, piękne, pięknie wyglądające. Można to także zobaczyć na naszym blogu z jedną kobietą, e, krzyknęły na końcu gromkie siema w urzędzie mm, wojewódzkim, odbierały sprzęt, a Zawodowa Straż Pożarna odebrała 50 fantomów do nauki pierwszej y, pomocy. Takie właśnie związki, takie sytuacje bardzo, bardzo pomagają. A ja mam przyjemność przedstawić, przedstawić wam zespół, który zagra na dużej scenie. Zespół z dalekiego kraju, z Meksyku, nazywa się Mołotow. Jest to mm, grupa reprezentująca mieszankiem rocka, hip-hopu, heavy metalu. Napisali osoby, że yy, śpiewają o polityce, przeklinają i uwielbiają śpiewać o seksie. Ale to trzeba zobaczyć na żywo. My to widzieliśmy i dlatego ta grupa zagra na dużej scenie tegorocznego przystanku Woodstock w czwartek o godzinie 19.20. Chao y me fui, y el café de Cuba no me deja dormir, no deja dormir, no deja dormir. Yo no comer animales de mar, ni y no conocer a Andres Calamar. Cuando tocaba el trillo escuchaba cris cris, me hacía pipí, no me dejaba ir. No creo en la sotería, y nunca había brujería, y no pudimos ir a los de Charlie García, porque los pericos no nos dejan dormir, no nos dejan dormir. Nie chcę de la tym, ciega no me nunca fui a no co a a Nie Mołotow, to kapela z Meksyku zagra we czwartek o godzinie 19.20. Tak sobie pomyśle, pomyśleliśmy, że y, masa zespołów, które oglądamy, które grają na wielkich festiwalach, które y, nie są bywalcami y, rozgłośnie radiowych za często, chociaż w Meksyku ich teledyski, czy ich y, y, krótkie koncerty oglądane są przez 6, 7, 8 milionów y, ludzi. I ta muza y, zjawia się w Europie, w związku z tym szybko wyłowiliśmy aby także była razem z nami, abyśmy mogli y, cieszyć się tą niesamowitą energią, którą przekazują razem z nimi na przystanku Woodstock. Za moment Wam podam zespoł, który zagra na małej scenie. Myślę, że będzie to także miłe zdziwienie yy, dla tych, którzy dzielnie śledzą całą naszą Woodstockową scenę. A ja chcę jeszcze Wam podać komunikat bardzo ważny, który podawaliśmy wczoraj u Pani Wojewody I jak zwykle, yy, no jest pewien problem z, ze spokojnym czytaniem tego, yy, co my podajemy. A więc podamy przyszłoroczny, przyszłoroczny termin przystanku Woodstock. A więc y, za rok przystanek Woodstock odbędzie się w dniach 14, 15, 16 dzień lipca 2016 roku. Oczywiście czwartek, piątek, sobota. Powodem przesunięcia y, terminu przystanku Woodstock są odbywające się w dniach 26, 31 lipca, Światowe Dni Młodzieży. Jest trudno zorganizować dwie tak potężne imprezy w jednym czasie. Logistycznie, a także z zabezpieczeniem wszystkie co jest potrzebne na takich dużych imprezach byłby ogromny kłopot dlatego już wcześniej tak aby i inne festiwale się mogły do tego dostosować myślę, że to będzie fajny pomysł aby te dni spotkania Światowych Dni Młodzieży także były powodem takiego zaproszenia jak najwięcej ilości ludzi, żeby byli razem ze sobą 14, 15, 16 dzień lipca to termin przyszłorocznego przystanku Woodstock, a na małej scenie, moi drodzy, we czwartek ee, tak samo o godzinie 20, z tego co chyba pamiętam, zagra Carly Heads to zespół, w którego skład wchodzi Damian Lis, Tomasz Skuta Tomasz Szuliński, Oskar Bała i Dawid Podsiadło Kapola, która e, niesamowicie wystartowała ze, swoim, ze swoją najnowszą płytą, nam się bardzo Podoba będziemy ich słuchali na małej scenie w tym roku. <zysklar -tru> A więc, moi drodzy, moi drodzy, to jest kolejna kapela Carly Heads, która zagra na e, małej scenie tegorocznego przystanku Ustok z Dawidem Podsiadło e, w roli głównej. E, nasze szkolenia m, niezmiennie trwają. 10-12 dzień kwietnia, 24-26 dzień kwietnia e, to są e, najbliższe terminy szkoleń. Ja bardzo dziękuję za te opisy, które już do mnie przyszły. Się mapa, e, pokona, Pokonywałam własny strach, ale dzięki temu czułem... E, że naprawdę żyję. Polecam każdemu i tylko żal, że nie możemy tego powtórzyć. Pozdrawiam wspaniałych ludzi ze szkolenia i do zobaczenia na Woodstocku Kinga. Pogoda była no, straszna. Padało przez cały piątek. Wszyscy byli zmarnięci. Mieliśmy czwórkę ludzi, którzy przyjechali do nas z Niemiec. Myślę, że dla nich to także było ogromnym przeżyciem, ale jak zwykle świetnie zorganizowane i grupa kolejnych kilkudziesięciu ludzi będzie wspaniałą, wspaniałą podporą naszych działań na przystanku Woodstock, czyli pokojowy patrol. Zapraszam gorąco na szkolenia. Bartas napisał Robert naprawdę był fajnym i mądrym gościem. Wiedział co mówił i mówił Kon konkretnie. Bardzo dobry gust muzyczny, duża wiedza i poszukiwanie w muzyce tego czegoś. Nawet jeśli to nie była muzyka z mojej bajki, szkoda. Pozdrawiam cię cieplutko. Ym, tak było. Istotnie yy, Robert miał pióro, bardzo fajne, bardzo nam się to podobało. Potrafił także wszystko spuentować i yy, fajnie to napisać. Ja już mówiłem o tym yy, w yy, Gorzowie, że naszym pierwszym gościem, który, yy, o którym mówimy ASP, naszym gościem ASP po Soniku jest Irena Eris, a więc doktor farmacji, współwłaścicielka i założycielka firmy Laboratorium Kosmetyczne doktora Irena Eris. Myślę, że spotkanie z największą chyba, taką najbardziej znaną bizneswoman, ale w takim absolutnie dobrym znaczeniu od samego początku do samego końca jest takim kowalem własnego losu, a firma osiąga osiągnęła już ogromny sukces, będąc znaną już na świecie. Myślę, że to spotkanie będzie bardzo, bardzo ciekawe, będziemy mogli jakby z pierwszej ręki dowiedzieć się i porozmawiać o tym wszystkim, co łączy się z prowadzeniem wolnej Polsce już biznesu, z satysfakcją, a może z kłopotami, a może z tym wszystkim, co łączy się razem na taki ogromny sukces. Pi to zespół ze Stanów Zjednoczonych, którego, o którym już mówiłem, muzyka ostra, punkowa, zagrają w tego godziny 18.50 na dużej scenie. HETPE, HETBE, HETBE, który będzie grał na dużej scenie. Ja szelsz kartkami, ponieważ już y, szukam kolejnego zespołu, ale już o nim mówiłem, kolejny zespół za moment zagra na małej na małej scenie. A ja chciałem Was y, zaprosić już dzisiaj y, do naszego siema sklep, siema shopu, aby y, y, już zdobyć płytę komy. Przystanek Ustok 2014. To są dwa dwie płyty CD, to jest jedna płyta DVD, pięknie wydana, ale y, poprosiliśmy komę i koma zgodziła się nie musieliśmy długo namawiać aby spotkać się 16 kwietnia na nowym na krakowskim nie na nowym świecie jest to księgarnia Matrasu księgarnia jest na, dokładnie pod numerem 41 księgarnia jest nieduża ale jest nawet barek kawowy są fotele i jest taka bardzo urocza i przyjemna atmosfera jak to w ogóle jaka w ogóle Panuje w wielu punktach, w wielu miejscach na Nowym Świecie, na Krakowskim Przedmieściu, kiedy tam się spaceruje, można do wielu, miejscu za, wielu miejsc zaś usiąść sobie, czy to jest to chociażby jest księgarnia. Tam będzie zespół Koma, podpisywał swoją płytę. 16 kwietnia, zapraszamy wszystkich, zapraszamy wszystkich. Szukam godziny, ale wydaje mi się, że to będzie godzina 12. Ja się dowiem, już ja się dowiem i będę wiedział. Godzina 16, już mam. Godzina 16, więc po szkole, po prawdę mówiąc, zajęciach spotykamy się z zespołem Koma. Zespół mrozu który zagrał przepiękną piosenkę, fantastyczną, bo jak nie my, to kto, która się nawet znalazła na naszych koszulkach, będzie bawił się razem z wami na małej scenie w czwartek o godzinie 22.50. Zespół Mrozu wystąpi na tegorocznym przystanku Woodstock. ma sens się dziś spinać. Buzuję w nasta endorfina. Sukienka pina, tak ciebie opina. Wow! Błędnie wzrok kolejny, szoto łapie drog. Znęk, znęk, znika lęk. Dzisiaj w klubie będzie pęk Jak ja do... i myślę, że wszyscy będziemy mogli razem z nimi zaświewać Mrozu we czwartek na małej scenie o godzinie 22.50. Się kręci małpa polskieradio.pl Wspomnę e, kochanym e, słuchaczom, że jeżeli planujecie jechać do Szadowa na szkolenie do pokojowego, to na Boga śpicie więcej niż 5 godzin dziennie przez dwa tygodnie wcześniej. Ja niestety z powodu wyczerpania po mega pracowitych i trudnych dwóch tygodniach w moim życiu drugiego dnia w Szadowie byłam wycieńczona i ledwo dawałam radę. Ale powiem wam tak, turystyka Taka turystyka ekstremalna. To pikuj przy tym, co was czeka w pokojowym szkoleniu. Trzy dni, dwie noce i cztery godziny snu. Chcę to przeżyć jeszcze raz. Panie Strażak, dziękuję za tramki. Teodor, jesteś fajnym koniem. Bartek, dziękuję za transport do domu. Niesamowita organizacja, ciepłe przyjęcie, profesjonalne szkolenie. Niech nam żyje pokojowy pato. Do zobaczenia. Ewelina, e, tak, twoja audycja ma fan klub. Działamy na Facebooku pod nazwą Fan lub się kręci. Bardzo łatwo nas znaleźć. Tam każdy może do nas y, napisać, jeśli tylko ma jakieś pytania. Działamy skromnie, wspierając na przykład Woź, czy informując o nadchodzącym przystanku co gdzie będziemy organizować kolejny, trzeci zlot fanów audycji się kręci. Chciałbym jeszcze dziś za twoim pośrednictwem złożyć życzenia wyjątkowej osobie, a mianowicie mojemu Kamilowi. No i tu jeszcze wiele życzeń, ale tylko powiem Kamil, z okazji urodzin trzymaj się bardzo mocno. Ja, czyli Gośka Oś... Przybyć oraz Arkadiusz Ciesielski-Skin. Odpowiadam za wszelkie kontakty i sprawy organizacyjne, za koszulki, zloty fanów, a także za fanpage. Pozdrawiam bardzo e, gorąco. Pozdrawiam także Dexter Fursewicz, a pod nami Ilużyn, który, który zagra na dużej scenie. o godzinie 15.10 tym samym rozpocznie tegoroczny przystanek Kustok. A wy możecie m.in. Mm, licytować na naszych licytacjach, na aukcjach e, www.charytatywni.allegro.pl wejście na scenę podczas koncertu Illusion, w tym momencie 1145 zł, 90 groszy wejście na scenę podczas koncertu Black Label Society 560 zł, Witten Tamperszy 520 zł, Meli Koteru 455 zł, Przyjażka na wodzie Strażackim na Ucoku już y, 306 zł licytujcie, licytujcie to świetna zabawa i wspomaga naszą organizację przystanku łucok. Illusion rozpocznie tegoroczny przystanek Woodstock że otworzą tegoroczny przystanek Woodstock i Michalina, także pisze ma łobuzy w ten weekend, przeżyłam jeden z wielu niesamowitych chwil w moim życiu, szkolenia pokojowego patrolu w ośrodku szadowo, myli tutaj bardzo miły opis, a także Nidzia. Pozwalam Eweliny i Michalinę, jak i pozostałych uczestników szkolenia, które w miniony weekend dołączyły do grona pokojowego patrolu, tym samym jesteście rodziną, wielką rodziną patro, patrolową. Ja przypominam wszystkim, że 19 kwietnia w niedzielę Centrum Artystyczne Fabrykat Ściny Warszawa. Wstęp bezpłatny. Ruszamy, ruszamy z eliminacjami na tegoroczny przystanek Woodstock. Zagrają Katakilla, Doliskowy, Karion, Pul de Wire, Wenflon, Rusty Cage, Organek. Gwiazdą będą poparzeni kawą 3. Następne spotkanie to jest 30 maja, sobota, Centrum Kultury Zamek Poznań. 6 czerwca, sobota, Klub Kwadrat Kraków i finał eliminacji. 21 czerwca, w niedzielę, Stary Klasztor yy, Wrocław. Yy, mela którą być może już słyszymy yy, pod nami. Zagra w sobotę na małej scenie o godzinie 21.30. To także pokazuje wam, jak bardzo, jak bardzo yy, różnorodna będzie muzyka na tegorocznym przystanku yy, Woodstock. A na tę muzykę, która w tym roku yy, w zeszłym roku miała miejsce, możecie już jeszcze głosować. Teraz jeszcze bardziej intensywnie, bo tylko pozostajemy w gronie sześciu zespołów w każdej kategorii. I o tym za moment. Mela, w hotelu 21.30, sobota, sobota na małej scenie SMS 71335 się kręci małpa Melakoteluk, sobota 21.30 ma scena. Słuchajcie, no pośród wielu tutaj taką ogromną miłość dostaliśmy dzisiaj maili. Jest jeden, który natychmiast mi wpadł w oko i muszę wam go przeczytać, bo myślę, że was troszeczkę rozkręci. Jak będziecie zapraszać wykonawców hip-hopowych, takich jak na przykład Groupson na Ustoku, to będę stał przed sceną i celował im jajkami i pomidorami w, w czoło oraz ich hejtował, bo to miało być festiwa dla nie dla rapu i techna, tylko dla szeroko pojętego rock and rock'n'rolla wykonawców nieznanych, ale utalentowanych bo chyba ktoś o tym zapomniał, Maciek Wojo z Wrocławia Maćku Wojo, zostań w domu zostań w domu, będę cię szukał po całym festiwalu, żeby osobiście zaprosić się do pociągu powrotnego do domu, jak sobie zrobisz swój festiwal to będziesz zapraszał kogo chcesz będziesz tam miał swój regulamin będziesz robił tak, jako będziesz chciał, na naszym festiwalu każdy artysta zaproszony przez nas jest artystą dla nas wybitnym i takim, którego chcemy pokazać szeroko pojętej, wspaniałej, e, pokojowo nastawionej publiczności. Więc nie przyjeżdżaj tu z żadnymi jajkami, ani z niczym innym. Zrób sobie swój festiwal i wtedy będziesz Chciał tego, kogo będziesz chciał. To jest festiwal, który organizuje Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, zdobywając na to yy, środki, pieniądze, a także czas, energię i możliwość, żeby taki festiwal zorganizował. Maćku Wojo z Wrocławia zostań w domu, zostań w domu. Hej Jurek, miło było tydzień temu gościć u was podczas audycji. Dzięki jeszcze raz. Positum pani wojewoda jest taka pozytywna, bo to łagowianka. Pozdrawiam wszystkich, Krzysiek z Łagowa. Czy to prawda, że na ucoku ma zagrać Szaza wraz z Majką Mierzowską i Michałem Wiśniewskim w projekcie POP? Paweł Slash. Pawle, no mm, tak, to jest dzisiaj 1 kwietnia, rozumiem. Jedyne co dziś się mi się na usta to gorące życzenia. Wysoki świąt dla całej fundacji i wszystkich słuchaczy życzę Wam Paweł. Within Temptation zagra od drugie 20 we czwartek na dużej scenie tegorocznego przystanku Woodstock. A jeżeli y, głosowanie no, będzie tak jak teraz, wygląda na zło, złotego bączka, to nie wykluczone, że Piotr Rogucki także stanie na tej scenie razem z Within Temptation. Stop! słyszeć, że Cardi CardioHeads ma 300 lajków. To jest właśnie ta bardzo różna yy, muzyka, o tym Temptation. Ale słuchajcie, już mam dla Was niespodziankę, zresztą o tym mówiłem i już zmieniamy szybko, bardzo mocno ryt, bo yy, także na tej małej scenie w sobotę od godziny 22.50 yy, spotkamy się z grupą Proletariat. A szybkie pozdrowienia dla kochanej Klaudii Sychów, która długo tam i powrotem biegała po swojego kochanego Dudy z Ładzic. Wszyscy się znaleźli, a Gaciorka nas wszystkich y, przytula. Ktoś pyta, czy jeszcze torby Rynen dla je, jednostek OSP są w magazynie. Nie, nie ma. E, to są naprawdę wyjątkowe prezenty, ale także mm, robimy je dla ludzi, którzy od lat, od lat z nami pracują. Może kiedyś zrobimy taką większą akcję na większą skalę. Proletariat zagra w sobotę. Od godziny dwudziestu Sięgając do kieszeni już nie zabacha, chcę wasze głowy. Chcę. Nie do przyjęcia dla mnie jest taki rzeczy stan. Który od dziecka uczę jak nienawidzić mam Proletariat będzie grał na małej scenie. Taki szybki finisz, ale jeszcze szybko chcę powiedzieć, że już teraz mamy tylko sześć zespołów i tak mała scena. Szóste miejsce Ania Rusowicz, pięć Mama Selita, 4 Łzy, 3 Doktor Misio, 2, 13 w samo Południe, jeden Enclose. Duża scena zespoły zagraniczne. Headbread miejsce szóste, Akcept miejsce piąte, Wolbit miejsce czwarte, Skindred miejsce trzecie, Manuczało, Lawentura miejsce drugie i Skape miejsce pierwsze. Duża scena na zespoły polskie. Laocze 6, 5 Debil, 4 Budka Suflera i Goście, 3 Jelonek i Orkiestra Filharmonii Gorzowskiej, 2 Essie Drinkers i Goście, 1 zespół Koma. Ogólnie oddano 22947 głosów i teraz od początku znowu będziemy e, mogli głosować. A my już zmieniamy pode mną szybko rytm. kongonati to zespół, który zagra na dużej scenie w piątek, a więc prosto z Jamajki muzyka, e, muzyka reggae. Martyna Skostrzyna Wszystkich pozdrawia, pozdrawia także Marcin. Pozdrawiają Norki z Krotoszyna, Bartek z Wałbrzycha, a ja już rozwiązuję zagadkę, moi drodzy. Niby łatwa, ale wszyscy się e, pomylili, że chodzi o datę. Nocna zmiana blusa. 2005 rok. Jan Żari, Tomek z Gryfina. Pozdrawiam bardzo gorąco. Audycję realizowała Agnieszka Łukasiewicz. obrazki do kręcioły TV łapał Michał Klimek. Przy mailach, SMS-ach czuwał Krzysztof Dobiec. Za chwilę na antenie trójki Janusz Deblesem w audycji Gitarą i Pirą. A jutro na ulicy końskiej w Warszawie. Będziemy wręczali m.in. tomograf komputerowy, a więc kolejne zakupy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To wszystko u nas w Ale Tiffi Żegnam, e, ściskam bardzo mocno i róbcie swoje festiwale, swoje, takie własne, żebyście mieli swoje zasady rzucania wartysów czym i jak chcecie. Ściskam Was, cześć, się kocham Was. This is time for the exit, so listen to me, friend Plamy. Jestem szczęśliwa. Niedługo urodzę dziecko. Jestem zdrowa, ale wiem, że zdrowie bywa ulotne. Dbam o siebie, żeby go nie stracić. Zdrowa dieta, regularna aktywność fizyczna oraz unikanie alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych zmniejszają ryzyko wystąpienia wielu groźnych chorób i powikłań w ciąży. Ty też prowadź zdrowy styl życia i bądź niezależna. Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu. Więcej na www.zdrowiewciąż.pl Kampania współfinansowana przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. program.